Żadne krzyki, płacze, nas nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne. Zastrzelimy Jarosława Kaczyńskiego, wypad ruszymy i skórę wystawimy na sprzedaż. Unia Nie to jest, maszynowskie państwo, które mu na naszym oczy. Za Hitlera było więcej wolności Siedem dni z wolnymi mediami. Słuchajcie programu 7 Dzień wolnymi Mediami, przy mikrofonie Maurycy Chawranek. Dzisiaj moimi gośćmi są Fabian Szatkowski, witaj Fabianie. Po raz kolejny witam Cię. Jest także ze mną Adrian Zwoliński, witaj Adrianie. Witam. Dzisiaj będziemy rozmawiali o gorącej sytuacji w Libii, e, także o Francuzach, którzy obsesyjnie szukają żydowskich korzeni swoich polityków oraz o Ameryce, która nakłania Europę do genetycznie modyfikowanych organizmów. E, w takim razie przechodzimy do tematu pierwszego. Sytuacja w Libii jest wciąż pięta. Z kraju napływają sprzeczne informacje. Z jednej strony mówi się o masakrach dokonywanych przez wojska rządowe i afrykańskich najemników, a z drugiej strony o żołnierza przechodzący na stronę rewolucjonistów i pilotach uciekających na Maltę. Z Libii uciekają obcokrajowcy m.in. Polacy. Muammar Kaddafi zagroził podpaleniem szybów naftowych, a ONZ nałożyła dotkliwe sankcje na jego reżim. Stany Zjednoczone nie wykluczają interwencji wojskowej. Jak sądzisz, Adrianie, czy sytuacja w Libii doprowadzi do upadku Kaddafiego? Przyznam, że mi trochę sytuacja przypomina to, co się stało w Rumunii podczas obalania Siałczesku. Widzisz jakieś analogie? Tak, tak czy, um, wydaje mi się, że. Um... Historia Pana Kaddafiego będzie znacznie bardziej tragiczna od historii Pana Czołczewsku z kilku powodów. Znaczy może zacząłbym od początku, mianowicie od tego, że jeszcze jakiś miesiąc temu, kiedy zaczynały się całe zamieszki w sumie w Egipcie, no stwierdziłem, że czy nie wierzyłem w to, że ta rewolucja, tak nazwijmy, jest w stanie przenieść się do Libii. Sądziłem, że władza Kaddafiego jest na tyle silna, że po prostu nic nie jest w stanie ją wstrząsnąć. No okazało się, że się myliłem. Kadafi okazał się kolosem na gwinianych nogach, no i faktycznie w zasadzie ponosi klęskę obecnie na niemalże każdym polu, no bo coraz to nowe gminy wypowiadają mu posł posłuszeństwo. Także dyplomaci zagraniczni, że powiedzieli. Dyplomaci zagraniczni w wielu placówkach dyplomatycznych, a także przy onz -cie. Między innymi, także jak słyszymy coraz nowsze informacje, niektóre oddziały wojskowe rezygnują, czy to kwestia pilotów, którzy mieli ostrzeliwać ludność, kilku z nich zrezygnowało i wlądowało na Malcie, z kolei inne oddziały się rozwiązują, inne przychodzą na tronę na stronę protestujących. Z drugiej strony także Kaddafiego można powiedzieć zdradziła al qaida z którą kiedyś współpracował, ponieważ chyba jakieś 4 godziny temu jeden z członków al kaidy będący był więźniem Guantanamo założył emirat na wschodzie Libii mhm. i przejął tam władzę. Więc Kaddafi obecnie wydaje się być bardzo opuszczonym, bardzo samotnym człowiekiem. I stracił też kontrolę nad drugim co do wielkości miasta, miastem Libii. Tak, dokładnie. Coraz mniej ma zwolenników i coraz mniej aparat państwowy, który stworzył, jest sprawny i coraz mniej w zasadzie ten aparat jest w stanie pomóc mu utrzymać się przy władzy, czy to jemu, czy to jego potomkowi. No i oczywiście wy wypadałoby też dodać, że do tej pory yy, wielu mułów sunnickich, którzy popierali Kaddafiego, odwrócili się od niego. Chyba najbardziej spektakularnym przykładem jest tutaj yy, przypadek bardzo popularnego telemuły al-Kardafiego, który dzień temu lub dwa dni temu nawołał do y, zabicia Kardafiego i stwierdził, że to jest jedyny sposób, aby uratować Libię od y, tego dyktatora. Przypominam, że ten sam Muła nawoływał do rezygnowania z władzy y, Mubaraka, prezydenta Mubaraka. Więc okazuje się, że tutaj, jest, że tutaj nawet przywódcy religijni są zdecydowanie bardziej Restrykcyjni, no i żądają śmierci Kaddafiego, a nie już tylko jego ustąpienia. I coś tym jest, wydaje mi się, że Kaddafi sam zakończy swój żywot biorąc pod uwagę jego problemy psychiczne i emocjonalne to jest całkiem prawdopodobne nazywanie też protestantów znaczy osób protestujących szczurami, karaluchami terrorystami i zdrajcami to też chyba łagone dla niego nie będzie skutek. no dokładnie, to by trzeba było w ogóle przytoczyć, czy sama postać pułkownika Kaddafiego jest bardzo ciekawa, on objął władzę w 1939 roku najpierw jako przywódca junty wojskowej, później jako szef rządu, później jako przedstawiciel a w zasadzie od 1980 roku działa no już oficjalnie jako dyktator. Tak? Państwo, które stworzył jest bardzo specyficzne, ponieważ on dążył do tego w Zielonej książeczce, którą napisał, która można powiedzieć jest takim jego Majkamp, i wydał ją w 1975 roku. Została zawarta teza, jakoby Libia będzie drogą pośrednią między kapitalizmem a komunizmem. Jak się okazało, jest to w zasadzie państwo skrajnie socjalistyczne tak? i totalitarne, z jakimiś elementami islamizmu. E, więc e, nic nowego w sumie nie powstało. E, a sam Kaddafi z całą pewnością jest ekscentryczną osobą. On na każdym kroku podkreśla, że jest Beduinem z pustyni, stąd też te jego tradycyjnie szaty, stąd też ten jego namiot. No ale jest też niezwykle ekscentryczną osobą. Wystarczy tutaj wspomnieć dwie sytuacje. A pierwsza, z której e, kiedy przemawiał na przemówieniu ONZ-u, to nie dosyć, że przemawiał dialektem e, arabskim, którego nikt by, nie był w stanie zrozumieć, tłumacze nie byli w stanie e, przetłumaczyć tego, co on mówi, to jeszcze e, jego najmłodszy syn biegał między krzesłami osób, które siedziały w trakcie posiedzenia i słuchały Kaddafiego, no i tam zaczepiał dyplomatów, e, e, ciągnął ich za spodnie, za garnitury. To jest taka armii. rodzina atmosfera, tak? Tak, więc e, Kaddafi jest także księżyczną postacią w związku ze swoją e, prywatną ochroną, w tak? której zatrudniają się e, tylko kobiety. I to nie niewiele jakie kobiety, bo rekrutują się spośród pośród mis i modelek. Więc, e, więc jestem ekscentrycznym osobą. Jest także wiele głosów mówiących za tym, że nie są także chory psychicznie e, na schizofrenię, a także e, na manię prześladowczą. No, akurat manię prześladowcza wydaje się być e, uzasadniona, tak, jak u każdego dyktatora. Natomiast o schizofrenii wspominają jego właśnie dyplomaci, którzy teraz od niego odchodzą, współpracownicy, którzy znaleźli gdzieś azyl polityczny w jakichś innych państwach, czy nawet wynikało to z dokumentów z Wikileaks. Więc jest całkiem prawdopodobne, że jest to człowiek z problemami psychicznymi, a o jego problemach w rozeznaniu rzeczywistości nie świadczy fakt, że między innymi w jego oświadczeniu napisał, że między innymi zdrajcami są przedstawiciele dyplomacji libijskiej w Polsce, którzy go zdradzili i odeszli e, i odeszli po prostu od niego, tylko że jest taki problem, że ile mi dobrze wiadomo, że w Polsce nie ma ambasady Libii. Dobra, może mu się coś pomieszało. E, z, tego, z tego co pamiętam w przeszłości, to e, też bardzo mu zależało na utworzeniu Unii Afrykańskiej z nim jako przywódcą. Tak, e, nie takie... ma w ogóle taką manię wielkości, ponieważ e, Mam przede wszystkim chce być przywódcą religijnym, później przywódcą państw afrykańskich, później przywódcą państw muzułmańskich, a później przywódcą całego świata. Tak? I to jest też jego stały element w przemówieniach. Jak słuchamy to tak od 1969 to powtarza. Nie udało mu się do tej pory i jak pokazują obecne wydarzenia, raczej już mu się nie uda. Więc to będzie... Marzenie Ściętej Głowy. Tym bardziej, że marzy mu się zostanie męczennikiem. Tak, no więc e, określenie marzenia Ściętej Głowy nabiera tej nowego bardzo dosłownego znaczenia. Jak sądzisz, dlaczego ludzie tak bardzo go nie lubią? Czym się naraził Libijczykom? Tak źle rządził? E, ludzie spoza Libii i, e, go nie lubią? Czy e, czemu Libijczycy? przechodzi znaczy czemu libijczycy? Bo z tego co pamiętam e, z historii, e, to w Libii dosyć spokojnie było tam. Wiesz, e, każda e, grupa religijna miała swoich e, reprezentantów u e, władzy. Gaddafi dbało o to, żeby tam za dużo nie było tam jakiejś wiesz, właśnie religijnych i tak dalej, nie? Jaki jest w ogóle zarzew i powód tego buntu, tak? Ponieważ w Tunezji i w Egipcie mieliśmy dwa powody, tak? To był przede wszystkim, czy w Tunezji to była sprzeciw wobec korupcji i kwestie ekonomiczne, tak? W Egipcie to był sprzeciw przeciwko dyktaturze i kwestie ekonomiczne. Tutaj mamy kwestie ekonomiczne, ale y, bardzo specyficzne, no i sprzeciw przeciwko dyktaturze. Te kwestie ekonomiczne są o tyle specyficzne, że y, w Tunezji ludzie y, żądali pracy, tak? w Egipcie ludzie żądali większych pieniędzy, tutaj natomiast ludzie żądają przede wszystkim... Większych pieniędzy i mieszkań, ponieważ jest w problem z mieszkaniami, tak? mhm. z okalami mieszkalnymi. Dlatego też rodziny potrafią się, rodziny wielodzietne, potrafią się w jednym czy w dwóch pokojach mieścić po 10, po 11 osób i z tym jest duży problem. A to z kolei rodzinne problemy higieniczne, społeczne, z przestępczością, etc plus fakt, że w Libii zaczyna się coraz gorzej dziać pod kątem ekonomicznym. No, także wielu imigrantów tam przebywa. Mają problemy wielu z imigrantami. Wielu imigrantów. A także... Kadafi z tego, co pamiętam przez wiele lat mówił, chodźcie do nas imigranci, my was nie będziemy tak, tak. traktowali jak w innych krajach, no i jak się tak. ich namnożyło, to teraz, teraz jest problem. To teraz jest problem. Także zaczyna być problem z pracą, a także po prostu styl rządzenia Kaddafiego, jego, no właśnie autorytarny styl rządzenia, czyli po pierwsze on sam decyduje... Nie ma tam opozycji, tak? Polityka wewnętrzna składa się do tego, że są tak zwane komisje rewolucyjne i komisje rewolucyjne wybierają ludzi do parlamentu, tak? Więc wiadomo, że to są niemalże ci sami ludzie i to są tak zwane maszynki do głosowania, a parlament ma tam funkcję bardziej powiedziałbym, opiniodawczą, ponieważ on formułuje y, prawnie propozycje, które pochodzą z tych komitetów. Oczywiście nad wszystkim czuwa Kaddafi y, i nad Radą Generalną, i nad tym parlamentem, i nad tymi komisjami. Y, Kaddafi także dokonywał wielu mordów politycznych, y, jakiekolwiek formy sprzeciwu przeciwko niemu. Y, także się odbijają y, na społeczeństwie, bo potrafi, a to na przykład podnieść ceny żywności za karę, a to właśnie zainspirować jakiś mord polityczny czy religijny. Nie wspomnę tutaj o fatalnej sytuacji ateistów i niektórych grup innowierców w Libii, więc generalnie rzecz biorąc, wydaje mi się, że te dwa powody, o których wcześniej wspomniałem, sprowokowały libijczyków, plus ogólna tendencja do rewolucji w tym rejonie, plus fakt, że być może jakoś libijczycy dojrzeli do pewnych myśli demokratyzujących. Nie mówię demokratycznych, ale demokratyzujących. Mhm, I pewnie chcą po prostu zmian. z zbudzeni dyktaturą Kaddafiego. E, czy ty, Fabian chciałbyś coś dodać do tego, co powiedział Adrian? Jak sądzisz, czy e, Kadafi skończy tak e, z Jałczesku, tak jak już tutaj mówiłem, tak. czy e, może uda mu się jakoś, nie wiem, e, ujść z życiem? No, myślę, że tutaj e, czy uda mu się dojść z życiem, to już e, ten problem leży, wydaje mi się, tylko w jego rękach, bo, bo prawda może wyjechać z kraju, jak na razie takich a e, chociaż chodzą pogłoski że podobno jest w drodze do Caracas e, no chociaż tak, on osobiście podobno. stara się temu e, zaprzeczyć tak zaprzeczyć wystąpić publicznie mm. i pokazać że on jest właśnie też dalej w Libii nie no myślę, myślę że ma szansę na uratowanie swojego życia ale tutaj e, musiałby jak najszybciej zejść z tej sceny politycznej i po prostu gdzieś ukryć się, oczywiście poza, poza Libią no jeżeli zostanie w Libii no to jego los jest już powiedzmy no sobie szczerze przesądzony a aczkolwiek jeszcze nawiązując do samego tematu Libii, wydaje mi się, że zamieszki w Libii i poprzedzające te zamieszki, zamieszki i, i, i w Egipcie i jeszcze gdzieś indziej, są tylko takim początkiem demokratyzacji i zmiany ustrojowej właśnie na tym kontynencie Afryki. Mhm, chociaż jest też zagrożenie, że może to ulec większej islamizacji, tak, w Iranie. Że niby, niby mamy tam demokrację, ale tak naprawdę jak są... Protest opozycji, no to są krwawo tłumione no i miejmy, miejmy tylko A. nadzieję, że, że nie przeniesie się tutaj do, do nas, do Europy. Chociaż blisko. E, dobrze, w takim razie myślę, że temat mamy wyczerpany i przejdziemy do kolejnego punktu programu. Przedstawiciele Agencji Europejskiej Żydów AJP twierdzą, że Francuzi poszukują żydowskich korzyści swoich polityków. Wyniki tej nadmiernej ciekawości Francuzów pochodzą z danej wyszukiwarki Google, działającej w tym kraju. W innym może okazać się funkcja autocomplete wyszukiwarki, która odzwierciedla aktywność wszystkich użytkowników internetu. Google France przyznała, że firma cenzuruje niektóre strony z powodu m.in. mowy nienawiści, ale nie widzi powodu, by stosować ją w tym przypadku. Nie wyjaśnią też, według jakich kryteriów strony są wykluczane. Jak sądzisz Fabianie, Dlaczego Żydzi są tacy przyczuleni na punkcie poszukiwania przez internautów, nie tylko Francuzów, informacji o korzeniach polityków? Czy przypadkiem nie są Żydami i tak dalej? Z czego to się bierze? No myślę, że tutaj zaszłości historii dużo mają do siebie. Żydzi wydaje mi się, że pamiętają bardzo dużo ze swojej historii, nie tylko II wojny światowej, ale ile jeszcze losów ich wcześniejszych przed wojną i myślę, że że boją się tego, że może się to dla nich skończyć tym chociażby takim może już tu skrajnym wygnaniem jakoby ich z danego kraju. Po prostu mają, wydaje mi się, mają jakiś taki uraz psychiczny co do, co do wszystkich ludzi niebędących Żydami tutaj myślę, że ludzie coraz bardziej właśnie zaczynają się interesować tutaj kwestią żydowską, ale myślę, że to jest tylko temat nagłośniony przez, same, przez samą firmę Google i myślę, że tutaj nie powinniśmy jakoś tego tak rozpatrywać w takich dużych, dużych wnioskach, ponieważ no samo Google rozpowszechniając takie wiadomości działa promocyjnie dla, dla, dla samego siebie, dla samej firmy, więc myślę, że takie przedstawienie Iż, iż Francuzi najbardziej interesują się kwestią żydowską. Jest tylko jakby taką autopromocją tej firmy. I czego boją się jeszcze Żydzi? Tak jak powiedziałem, tylko wydaje mi się tego, że, że ludzie mogą znowu zamienić się w takie antysemickie hieny. No, nie, u, nie uważasz, że jest to dosyć mocno przesadzona postawa? W Polsce na przykład mieliśmy Krzysztofa Skubiszewskiego, mówił wprost, że jest Żydem i ludzie tutaj no, reagowali raczej pozytywnie na to, że o proszę jest Żyd, nie boi się przyznać, że jest Żydem tak dalej. A mamy też pewną listę polityków, którzy są Żydami i ukrywają to. Powiem tylko jeszcze tyle, że ta lista, którą widziałem w internecie jest dosyć szokująca, bo się okazuje, że większość osób rządzią tych najwyższych szczebli władzy. To są właśnie Żydzi. Nie wiem na ile jest ta lista prawdziwa, na ile no, wydumana, ale może o to tu chodzi. Że jakby Wiesz, ludzie zobaczyli, że dużo Żydów jest władzy, to mogłoby się ludziom no, nie spodobać. Wystarczyliby ich oparczać o problemy z kryzysem finansowym i tak dalej, nie? Znaczy, Ja myślę w ten sposób, że e, ludzie, którzy nie są Żydami, nie mówię tu o wszystkich, ale o, o większości, e, wydaje mi się, że m, boją się tego i nie chcą się przyznać do tego, e, że są troszeczkę gorsi od Żydów, chociażby dlatego, że e, wiemy jak e, przeciętny Żyd, chociaż taka tutaj teoria e, krąży, że Żydzi bardzo dobrze radzą sobie z finansami, że bardzo dobrze prosperuje o gospodarko, że wszystko, czego się wezmą, po prostu kończy się sukcesem. I, I myślę, że tutaj właśnie taka pewna zazdrość wychodzi właśnie w stronę Żydów. Aczkolwiek ten pogląd jest troszeczkę taki pomieszany, bo Żyd jest brany jako oszust, jako lichwiast czy matarz. Żyd no i przede bardzo... wszystkim bankierzy. A trzeba przecież pamiętać, że rządy, jak zadłużają nas w bankach, no to głównie właśnie w bankach należących do Żydów, bo oni no są tak, głównie właścicielami tak. banków amerykańskich. Więc tutaj może też o to chodzi, że wiesz, jakby ludzie zorientowali się, że na przykład premier, czy tam minister finansów, tak dalej, Żydami, za duża nadzwanka należących też do Żydów, by podejrzewali, że to jest tak świadoma celowe, na niekorzyść państwa. No myślę, myślę, że masz oczywiście tutaj rację. Ludzie boją się, że Żydzi, jeżeli przejmą wszystkie najważniejsze stanowiska i, i pozycje nie tylko w państwie, ale i na świecie, to, to cały świat będzie pod taką kuratelą właśnie państwa żydowskiego i, i boją się po prostu, wydaje mi się, zaniku tego swojego wpływu na, na, na losy nie tylko kraju, ale i też Europy i świata więc y, myślę, że jest to trochę takie y, y, za bardzo interesowanie się kwestią żydowską i, i, i tak jak powiedziałem, nie jest to dla mnie, bynajmniej z mojego punktu widzenia, aż taki duży problem, że tutaj sama firma Google, która sama y, zainicjowała y, chociażby ten taki światowy news, troszeczkę użyła z autopromocji i troszeczkę przesadziła z tym, że akurat we Francji kwestia żydowska jest najbardziej y, pociągana i że to właśnie rośnie w górę. Y, jak ty się odwiały do tego y, odniesiesz, czy y, Żydzi obawiają się y, tego, że wyjdzie na jawie, jakie mają wielkie i szerokie wpływy, czy może faktycznie to wynika z ich strachu y, wywołanego przeszłością? A czy w zasadzie to jest dobre pytanie, ponieważ y, ja w tym nie widzę osobiście, nie widzę niczego zdrożnego, tak, y, bo nawet jeśli... Y, y, y, Jakiś, powiedzmy, Francuz, tak, pan Jean, pan Jean Pierre szuka, czy taki, czy inny polityk jest Żydem, czy też nie. No jeżeli nawet dowie się, że jestem Żydem, to co z tego, tak, to nic nie zmienia. Z drugiej strony to chyba dobrze, że w ogóle wyborcy się interesują, kto jest u władzy. Właśnie tak, więc ja nie, nie widzę w tym nic dziwnego, natomiast być może, tak jak powiedział Fabian, Pewne, pewien lęk Żydów jest spowodowany ich nadwrażliwością, która z kolei ma swoje źródła historyczne i to ja na przykład jestem w stanie zrozumieć. może od zawsze no niestety, może jest to wyświetlany slogan, ale tak, że zawsze byli narodem prześladowanym i nigdy nie mieli lekko, czy to kwestia starożytności, czy to później po starożytności, w średniowieczu, zarówno wczesnym, gdzie przepędzano ich z kraju do kraju i tak powstało mnóstwo diaspor, m.in. tak słynne przepędzenia hiszpańskie czy francuskie, czy później, kiedy z kolei spokojnie dawał im kościół katolicki, no bo Biblia była tak tłumaczona, aby całą winę zrzucić na Żydów. I dokonywało się także wiele mordów na Żydach. Inkwizycja także zajmowała się kwestiami żydowskimi i również nie mieli lekko pod tym względem. Po przykłady z najnowszej historii, Żydzi generalnie rzecz biorąc byli narodem, który miał sporo pecha, jeśli można tak kolokwialnie nazwać. No i obecnie być może wywodzić z tego ta wrażliwość i jeszcze długo trzeba będzie czekać, aż ta wrażliwość yy, stopnieje. A może to nie kwestia pecha, tylko ich sposobu bycia, wiesz, drażnienia yy, innych, yy, braku asymilacji i tak dalej. Yy. Albo tego poczucia wyższości, my naród wybrany, prawda? Yy, możliwe, że yy, taka, znaczy... Współcześnie to wygląda jeszcze trochę inaczej, bo e, współcześnie e, historia wygląda tak, że mamy e, Izraelitów, którzy są e, inaczej e, judaistami, tak, wyznawcami religii judaizmu, Izraelczyków, którzy są ludźmi, mieszkańcami Izraela, i Żydów, tak? Żyd może być Izraelitą i Izraelczykiem, tak? tak Żyd może, być może być też... Może mieć też czarną karnację skóry i... Tak, i może być tylko Izraelitą, a może nie być ani Izraelitą, ani Izraelczykiem, tylko po prostu poczuwać się do przynależności kulturowej, tak? Więc e, współcześnie jest to dosyć skomplikowane i w zależności od konfiguracji to bywa bardzo różnie. E, w Anglii możemy spotkać e, Żydów, którzy chodzą w tradycyjnych strojach i tacy, którzy twierdzą, że są tylko nimi religijnie, a nie odwołują się do tego w jakiś sposób kulturowy i takich, którzy odwołują się tylko do kultury żydowskiej. Ja spotkałem się można powiedzieć z trzema rodzajami i w sumie, no, oczywiście chyba najbardziej ci, którzy się identyfikują i z religią i z państwem e, tworzą jakiś taki rodzaj diaspory dosyć zwartej, natomiast e, e, cała reszta to bardzo różne. Uważa się generalnie w Izraelu, że każdy Izraelczyk jest Żydem. Czy Żydzi to są, to jest naród, czy to jest może coś takiego jak na przykład określenie katolik, czyli po prostu, że wyznawca judaizmu? No więc właśnie to różnie bywa, tak? Że tak jak powiedziałem, pod hasłem Żyd może się kryć wiele różnych osób i pojęć. Z hasłem Żyd może się kryć pojęcie człowieka, który e, mieszka w Izraelu, jest e, Izraelczykiem, tak? Urodził się tam i jest Izraelczykiem, ma potomków Izraelczyków. Pod hasłem Żyd może się kojarzyć także Izraelita, tak? mhm. czyli człowiek, który jest wyznawcą religii judaizmu. I ten człowiek nie musi mieszkać w Izraelu, czyli nie musi być Izraelczykiem. Może być powiedzmy Anglikiem, który urodził się w Anglii, miał potomków Francuzów, był chrześcijaninem, a przekonwertował się na judaizm tak, jest Żydem. Nie jest Izraelczykiem. Może być też tak, że ten człowiek jest Izraelczykiem, Izraelitą. A może być też tak, że ten człowiek nie identyfikuje się ani z religią e, judaistyczną, ani z państwem Izrael, ale odwołuje się do pewnych, powiedziałbym, tradycji kulturowych. Tak? A i korzeni swoich na przykład. No tak, i gdzieś tam do jakichś korzeni. I jego też można nazwać Żydem. I w sumie takich Żydów, tak, najwięcej z Polsce i wśród nich. Wśród naszych polityków jest właśnie najwięcej chyba takich Żydów, którzy nie są ani obywatelami państwa Izrael, ani nie są znawcami religii judaizmu, tylko gdzieś tam mieli jakieś korzenie, tak, do których albo się odwołują, albo się nie odwołują, ale być może czyni to ich Żydami, powiedziałbym, z punktu widzenia takiego etnicznego, czy powiedzmy kulturowego. Mhm. E, dobrze, Fabianie, chciałbyś coś dodać jeszcze do tego, co teraz Adrian powiedział? Nie, zgadzam się z nim w 100% tego też. Dobrze, w takim razie przejdziemy może do kolejnego punktu audycji. W Stany Zjednoczone namawiają Europę do GMO. Amerykańska deputowana do spraw handlu nakłania Europę do otwarcia rynku dla żywności genetycznie modyfikowanej. Europa wydała dotąd zgodę na uprawę dwóch modyfikowanych odmian kukurydzy i jednej odmiany ziemniaka, ale 15 innych wniosków utknęło w martwym punkcie, w związku z czym przeznaczone dla nich tereny uprawne mogą być wykorzystywane legalnie tylko do uprawy odmian organicznych, które blokują uprawę GMO. Propozycja Komisji Unii Europejskiej, aby znieść ograniczenia importowe artykułów spożywczych południa zwierzęcego, zawierających śladowe ilości upraw GMO, została odrzucona dzięki sprzeciwowi Francji i Polski. Jak sądzisz, Fabianie, czy sposób, w jaki postępuje Ameryka względem Europy, starając się nakłonić, żeby stosowała na naszych tutaj europejskich terenach żywność genetycznie modyfikowaną i uprawy genetycznie modyfikowane, no jest uczciwe? Co o tym myślisz? Ja myślę, że no jeżeli Amerykanie, ja tu się odwołam może do, do komentarza, który również pod tym artykułem na, na wolnych mediach jest, ja uważam w ten sposób, że jeżeli Amerykanie uważają, że produkty genetycznie modyfikowane są tak dobre, tak smaczne i tak zdrowe, to przecież dlaczego wciskają je Europejczykom? Mają u siebie cały praktycznie kontynent dla siebie, niech więc ten kontynent zapełnią tymi produktami genetycznie modyfikowanymi, niech sobie jedzą w spokoju, a Europejczyków zostawią. Ja uważam tak, jeżeli dany kraj, jeżeli dana nawet osoba, tak już prywatniej bardziej, nie chce czegoś otrzymać lub pozwolić na, na, na robienie czegoś, no to dlaczego dlaczego nadal Amerykanie, czy przykładowo ta osoba próbuje tej drugiej osobie, czy temu, temu kontynentowi wcisnąć dany. Tak, dany jakby prawie... to było coś naprawdę dobrego, to ludzie sami by to chcieli. Tak, sami by, sami by pojechali do ich i namawiać. By tak, takie coś mogą nawet i, i polskie firmy ściągnąć, czy nawet europejskie, jeżeli o Europie mówimy, ściągnąć do Polski, a nie musi tutaj korzystać tylko firma amerykańska, która jak, jak mi się wydaje właśnie yy, chce opanować w swoim zasięgu kolejny kontynent i rozszerzyć swoją działalność o kolejne wpływy. Czyli generalnie chodzi o Monsanto i monopolizację upraw w Europie? Tak, uważam, że to, to właśnie jest ten, ten problem, taki. Ta kwestia finansowa jest takim głównym głównym inicjatorem tej, hmm. co, tego, tej całej zaszło zaszłości. I uzależnienia rolników od jednej korporacji amerykańskiej. Adrianie, czy um, słyszałeś o badaniach dotyczących GMA? Podobno um, żywność genetycznie modyfikowana może wywoływać alergie, um, może także w w kilku kolejnych pokoleniach ludzi no, wywoływać pewne problemy zdrowotne? Problem z tymi badaniami GMO, z tego co ja wiem, jest taki, że one są dosyć niejednoznaczne. Na przykład były badania we Włoszech na myszach, które wykazały, że rośliny, żywność GMO nie służy w zdrowiu myszy. Tak? Te same badania potwierdziły się w Austrii w 2008 roku. Również w Rosji przeprowadzono badania i tam one wyszły też niejednoznacznie. I większość z tych badań wynika dosyć niejednoznacznie, bo albo nie znamy jego wpływu na ludzi, wiemy na przykład, że zwierzętom to może szkodzić, tak, ale nie wszystko co szkodzi zwierzętom może być szkodliwe również dla naszego organizmu. Albo z kolei te badania są dosyć niejednoznaczne. Warto e... też wspomnieć, że Monsanto zabrania prowadzenia badań, kupowania nasion i wykorzystywania ich do badań naukowych. Dokładnie, bo jak dobrze wiemy, albo jak nie wiemy, owe nasiona są na licencji, tak? czyli na przykład, bo są, podmiotem prawa, są przedmiotem prawa własności, więc jeżeli rolnik chce sobie zasiać tak? powiedzmy zmodyfikowaną żywność, tak? to to musi zapłacić za korzystanie z licencji i tak, tak samo jak osoby, które chcą zrobić jakieś badania. Hmm. A licencja Osoba mówi, badań że badań nie, nie wolno robić. Może się czegoś taki, boją. Czy, pierwsze czy oczywiście to jest taki intuicyjny argument, tak? No nie chcecie badań, to musicie się czegoś bać. Być może tak jest. Całkiem prawdopodobne nawet, że tak jest. Bo nawet jeżeli badania byłyby niejednoznaczne, tak, to, to nie polepszy wizerunku firmy, tak? Bo wizerunku firmy polepszy fakt, że będą badania pozytywne że nie będą złe, a będą jednoznaczne. To i tak to e, osób, które e, są jak gdyby właścicielami tych licencji, je rozprowadzają, rozpowszechniają, nie zmieni. Natomiast wydaje mi się, że sytuacja powinna wyglądać tak, że e, Unia Europejska powinna postarać się o te badania, albo przynajmniej e, włożyć pieniądze na analizę tych, które były do tej pory. I zobaczymy sobie wyniki. Jeżeli wyniki byłyby niejednoznaczne, ja na przykład nie widzę problemów w tym, żeby wprowadzić na rynki europejskie zmodyfikowaną żywność. Oczywiście pod warunkiem, że będą istniały na niej oznaczenia iż jest to żywność modyfikowana. Ale problem jest też taki, że jeżeli te uprawy rosną powiedzmy na jakimś polu, to skażą swoimi pyłkami uprawy organiczne. Sprawa jest tutaj bardzo prosta, to już zależy od prawa rolnego i od prawa budowlanego, tak aby ułożyć je w ten sposób, aby plantacje, powiedzmy, nie sąsiadowały ze sobą, albo żeby... Ale pyłki rozchodzą się na setki kilometrów. Myślę, że to raczej musiały być jakieś hermetyczne środowiska, jakieś kopuły, czy coś. Być może tak, no ale wydaje mi się, że to, już, że to jest akurat całkiem wykonalne i taka osoba, która chciałaby, powiedzmy, produkować taką żywność, tak musiałaby się liczyć z pewnymi obciążeniami i z pewnymi regulowaniami prawnymi. To raz. Dwa osoby, które chciałyby kupić taką żywność, to byłoby już ich problem, tak? Ponieważ najważniejsza przynajmniej dla mnie się, to informacja. Jeżeli byłby. Jeżeli byłby na tych na produkcjach na tych produkcjach, tak informacje, że ich, powiedzmy, wpływ nie jest znany dla człowieka, albo że nie są przebadane, albo że może być negatywny. to taki człowiek, jeżeli umie czytać i nie jest analfabetą, godzi się na pewne ryzyko, tak? Najgorsze, co może być, to brak informacji. Jeżeli chce robić sobie krzywdę, albo ryzykować własnym zdrowiem, to niech to robi, ma do tego prawo. Być może jest dla niego smaczniejsza taka, a nie inna żywność, być może są inne motywy. To jest już jego sprawa, ale najważniejsze jest to, aby była, aby była po prostu pewna informacja, z którą właśnie jest problem. Czy e, mając do wyboru produkt e, genetycznie modyfikowany i organiczny e, z farmy ekologicznej, który byś wybrał w sklepie? Na pewno, w, przynajmniej tak podejrzewam, że ten jest y, farbnoekologiczny, aczkolwiek zdarzy mi się jeść takie i takie. Czy ja w ogóle jestem akurat zwolennikiem y, pewnego takiego dystansu, tak? Jeżeli ktoś... Jestem także przeciwnikiem tego, i może sam w ogóle nie jedną fast prostu, po prostu ich nie lubią, tak? Ale jestem zwolennikiem tego, tak jak y, niektóre osoby, na przykład moi znajomi, są wegetarianami, nie, na przykład w ogóle nie jedzą pizzy i tak dalej. Ja akurat jestem zwolennikiem pewnej racjonalizacji, tak? Czyli um, od czasu do czasu można sobie pozwolić na wszystko, na, go, na prawie wszystko. Natomiast najważniejsze jest to, żeby nie przesadzać i nie korzystać z spożywienia, które powinny być spożywane rzadko, często, tak. albo przeciętnie. Tak. I tak wydaje mi się, przynajmniej ja tak podchodzę do żywności zmodyfikowanej genetycznie, że korzystanie z niej powinno być rzadkie, sporadyczne, być może na zasadach eksperymentu albo tego, czy mi to będzie smakowało, czy nie. A Ty Fabianie? Myślę, że tutaj by zaważyła kwestia finansowa, bo nie ukrywam, że czasami różnica cenowa pomiędzy tą ekologiczną żywnością, a, a żywnością taką półkowo hipermarketowo jest naprawdę znaczna, a, a smakiem no praktycznie te dwa produkty się nie różnią. Więc myślę, że jeżeli cena by była no, dostatecznie no, taka porównywalna i, i nie, nie zawierzona, to, to też bym wybrał na pewno ekologiczny produkt. Ja bym wybrał produkt ekologiczny, bez względu na to, czy miałbym tańszy do wyboru produkt GMO, czy nie ponieważ uważam, że na zdrowiu i na własnym organizmie i odżywianiu się nie powinno się oszczędzać. Można oszczędzać na produktach chemicznych, można takie jak dezodoranty czy coś, można oszczędzać na produktach innych, takie jak meble, jak sprzęt AGD i tak dalej, ale na żywności na zdrowiu myślę, że nie powinniśmy tutaj oszczędzać, powinniśmy kupować to, co jest dla nas najlepsze. No ja mógłbym jeszcze tylko tutaj dodać do tego ostatniego tematu, jeżeli mogę. To, że przypomnijmy sobie jak w XX wieku, już nie pamiętam dokładnych dat, cały świat patrzył na wyniki badań dotyczące wpływu papierosów na, na, na, na zdrowie i wtedy amerykańskie korporacje, które no, były liderami wtedy produkcji papierosów na, na rynek światowy, właśnie podawały, że jest to produkt bardzo zdrowy, bardzo fajny, bardzo smakujący ludzi, i w ogóle nie wpływa na, na ludzkie zdrowie, no co, co pociągnęło za sobą no niestety rozpowszechnienie się papierosów na, na, na cały świat, bez wyjątku. No i teraz dopiero, gdy, gdy weszły właśnie te takie niezależne y, ośrodki badawcze, dowiedzieliśmy się tego, że niestety te papierosy wpływają i to bardzo źle wpływają na nasze zdrowie. Więc myślę, że można by było te dwie sytuacje porównać, że teraz wszyscy próbują wmówić y, tutaj nam, że, że te produkty GMO są bardzo zdrowe, miłe i przyjemne, a tak naprawdę za niedługi czas poka ukaże się to, że, że niestety było zupełnie inaczej. Mhm. Tym bardziej, że jak pokazuję przykład Argentyny, gdzie sadzono właśnie soję GMO, sadzenie tej soi i przede wszystkim nawożenie jej tymi Roundupem spowodowało, że powstały super chwasty, z którymi teraz ciężko się walczy, no i wyjawiła się chleba. Dziękuję Wam za udział w dzisiejszej audycji i do usłyszenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Gośćmi programu Siedemtnie Media Mediami byli Fabian Szatkowski i Adrian Zwoliński, prowadzenie i realizacja montaż Małrycy Hawranek, produkcja Radio Wolne Media 27 lutego 2011 roku.